POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek siódmy. Przed Wami kolejna rozmowa z Maksem Skrzeczkowskim, fotografem i podróżnikiem, który tym razem opowiada o jednym ze swoich ulubionych filmów. Ponownie rozmawialiśmy na korytarzu Centrum Kultury w Lublinie, więc wybaczcie mi, proszę, niedostatki dźwiękowe. Zapraszam. Film było jako Bras Bank albo w mojej wersji jako Klub Paf. Tak. To jest Twój wybór jako jeden z ulubionych filmów. Dlaczego ten i jak w ogóle trafiłeś na to dzieło? Yy, trafiłem na to dzieło dość późno, ponieważ coś mi świtało, że ono jest, natomiast interesuję się fotografią. interesuje się także fotografią wojenną. Yy, jest kilku reporterów, których bardzo szanuję, cenię i yy, jakby poprzez zgłębianie tematu związanego z y, fotografią na wojnie, jakby siłą rzeczy trzeba było dotrzeć do ludzi, którzy są bohaterami tego filmu, pierwowzorami bohaterów tego filmu. Tam jest ich czterech, jest Ken Osterbrook, Kevin Carter, Greg Marinowicz i jeszcze jest jeden John. następny. Tak. Więc było czterech facetów, którzy pojechali sobie do Afryki y, śledzić zmiany związane z upadkiem apartheidu. Do nas, do Europy i do Ameryki docierały zdjęcia, które, które oni robili. To były zdjęcia szokujące, bulwersujące, ale też przerażające, ponieważ ten świat, w którym oni byli, dokładnie taki był. Najbardziej było dla mnie niesamowite, że słyszałem tę historię, powstała książka o tym samym tytule. Ciekawe jest to, że... Yy, oni się początkowo denerwowali, że ich tak bank-bank bang paparazzi, że tak ich nazywali, że oni się za bardzo nie czuli, bo często paparazzi to jednak są takie wścibskusy, które siedzi ktoś na drzewie i tam kogoś podgląda, natomiast może dlatego się denerwowali, że oni często byli naprawdę na pierwszej linii, na pierwszej linii obserwując jak, bo tam była akurat taka relacja dosyć skomplikowana, że upadający apartheid Afrykanerzy, którzy tracili coraz bardziej y, siłę władze, chcąc to utrzymać, y, walczyli z kongresem afrykańskim Sona Mandeli, y, który był y, przez 20 parę tam prawie 3 lat w więzieniu. I okazało się, że te zmiany, które dojrzewały coraz bardziej do pewnej rewolucji Niestety krwawej, ale przede wszystkim chodziło o balenie tego rządu białych, który się, mówiąc krótko, na rasizmie opierał. I tam dochodziło do bardzo burzliwych przewrotów, gdzie po prostu jedno ze zdjęć, które wówczas powstało, to był człowiek, który został podpalony, polany benzyną podpalony i jeden z jego przeciwników maczetą właśnie go uderzał w głowę. Więc fotoreporter, który był w tej sytuacji, widział to na własne oczy i jeszcze miał taką bystrość, szybkość i odwagę, żeby zrobić zdjęcie, dostał pulcera. Tam było też takie, powstało takie zdjęcie, które obiegło cały świat i które myślę, że wielu ludzi kojarzy, bo to ono powstało chyba w Sudanie podczas głodu, kiedy dziecko na obrzeżach wioski skulone w kłębek umierało, można tak uprościć. Natomiast za tym dzieckiem zakradał się sęp, który szykował się, żeby to dziecko mówiąc krótko rozszarpać. Potem były kontrowersje, pytano kartera, jak to było, bo on też za to zdjęcie dostał policjera, Więc pytali go jakie to były okoliczności, on się plątał trochę w zeznaniach. Pierwszy mówił, że, że nic nie zrobił, bo jakby nie jego rolą było coś robić. Potem potrzeb jakby mediów odpowiadał, że odprowadził tą dziewczynkę do, do wioski. To co jest dla mnie najbardziej przerażające, a jednocześnie wzbudzające niezwykły podziw, że z grupy tych czterech fotografów Kena Osterbrucka zastrzelili. Tego samego dnia właśnie Marinowicz został też ranny, więc zostało ich trzech. Zresztą ten Grech Marinowicz był niedawno w Polsce, kilka lat temu. Zaprezentował w Krakowie wystawę pod tytułem cyrk, cyrk, cyrk warszawski chyba a on chyba w 1992 drugim czy trzecim roku przyjechał do Polski mniej więcej w tym samym czasie, kiedy siedział w południowej Afryce. Nie wiem, jak to się stało, że on wtedy przyjechał do Polski. Zrobił zdjęcia w cyrku gdzieś właśnie w Warszawie i tam było jakieś niesamowite kilka zdjęć, między innymi, jak dwa słonie siedzą na takich wielkich yy, tumbach. Pusta publika, bo to było podczas treningu i te słonie siedziały na takich jakby krzesłach, jakiś człowiek koło nich stał. I to było w ogóle jakieś takie szalone, w ogóle jakieś niewyobrażalne, jakieś takie zaskakujące, więc jak ja zobaczyłem te jego zdjęcia cyrkowe, to sobie wtedy pomyślałem, że facet miał niezwykły dar do wchodzenia bardzo blisko w sytuacje, w których obserwuje coś w bardzo bezszelestny i przezroczysty sposób, że właśnie staje się transparentny i dzięki temu może dotrzeć do czegoś, czego człowiek z ulicy nie zobaczy. Wracając do, do tego bratstwa, zostało, było ich czterech, jeden popełnił y y y samobójstwo, ten Ken Osterbrook, e y Kevin Carter, przepraszam, tylko y Kena Osterbrooka zastrzelili i już zostało ich tylko dwóch. Jak się chce być blisko, to się z miejsca, gdzie strzelają. No, po prostu, fotograf, jest jeszcze taka zasada wśród reporterów wojennych, że nie powinno się chodzić w spodniach Moro, w takich paramilitarnych ubraniach, nie powinno się mieć kamizelek, nie powinno się mieć... Y y jakby, żeby stworzyć wrażenie, żeby żadna ze stron konfliktu, czytałem to ostatnio, był taki komunikat Reutersa, który tam miał związek z zastrzeleniem, z, z, z tym, że zginął e, reporter, młody chłopak, którego jakby kontrowersji są na 19, 18 czy 17 lat. Syryjczyk, który pracował dla agencji Reutersa i był problem, że jakby ta wojna przynosi żniwo także wśród fotografów i tam był taki jakby komunikat, gdzie oni podali jakby zasady swojego funkcjonowania i tam była między innymi zasada dla reporterów wojennych, że mają być w ubraniu cywilnym, które nie budzi żadnych powiązań z wojną. I czasem nam się wydaje, jak widzimy reportera, który biega w dżinsach, myślimy, ale on jest profesjonalny, powinien się ubrać w jakieś traperskie ubranie, jakąś kamizelkę, może wojskową i tak dalej. I powiem, że sam często jak jeżdżę albo na Bliski Wschód, albo do krajów arabskich, albo nawet do takich krajów, jakimi są Indie, to też mam zasadę, że nie noszę ubrań militarnych. Mam taką y, koszulę ulubioną, która, y, pustynna burza, z, z amerykańskiej inwazji na Irak z 90. do pierwszego roku i y, bardzo lubię tę koszulę, a na żaden zagraniczny wyjazd tej koszul nigdy nie wziąłem, bo wychodzę z założenia, że nigdy nie wiadomo, kiedyś byłem w Syrii, akurat jeszcze przed tymi, w tym wszystkim coś teraz tam wydarzyło i y, tam jest tak napięta sytuacja, tam wiszą na ścianach plakaty agitujące y, bojowników Hezbollahu, Organizacji terrorystycznej, gdzie prezydent Syrii z przywódcą Hezbollahu sobie podaje rękę. I tak naprawdę, który właśnie jest yy, żarliwym zwolennikiem albo członkiem Hezbollahu, albo jakiejś innej organizacji yy, w Izraelu, może Hamasu, może czegoś innego, co może się okazać, że ten jeden impuls, że zobaczy białego człowieka w ubraniu moro, to może by mu się jakaś powrócić trauma, nie wiadomo kiedy i z, i z czego. I co najdziwniejsze ja bym tą zasadę coraz bardziej przenosił na grunt europejski. Bo może się okazać, że po tych zamachach terrorystycznych w Paryżu czy gdzieś, jeżeli będzie szedł sobie człowiek w kurtce wojskowej, to może się okazać, że tamtemu się lampka w głowie zapali, że ostatnio do takich strzelał w Iraku i po prostu nie będzie się chwilę zastanawiał. To jest może trochę śmieszne i ktoś może uznać, że trochę za bardzo może demonizowanie, ale właśnie Reuters napisał, reporterzy chodzą w ubraniach cywilnych, nie, pod, nie dających złudzenia, że są jedną ze stron konfliktu. Więc oni też tam tak chodzili. Ciekawe był, że Silva w Afganistanie stracił nogi i tak naprawdę z całej tej czwórki bez szwanku, choć trzy czy cztery razy ranny został tylko, przeżył jakby w jednym kawałku właśnie Marinowicz. On porzucił całkowicie fotografię wojenną jakby stwierdził, że życie jest mu miłe i że ludzie z najbliższego otoczenia zginęli, co w tym filmie jest w bardzo w mojej ocenie taki wiarygodny sposób pokazane. Całe mechanizmy polegające na ich motywacji, na ich odreagowaniu, na wchodzeniu w świat alkoholu, narkoteków, seksu, żeby tylko odreagować to wszystko, co, co spotyka ich, kiedy oglądają tą całą przemoc, tą całą agresję. I powiem, że Interesuje się tym tematem od lat. Jest w Polsce kilku reporterów wojennych, m.in. Krzysiek Miller, który też miał, powiedziałbym, bardzo negatywne skutki doświadczenia tak olbrzymiej ilości przemocy, która weszła przez jego oczy na korę mózgową i utrwaliła się tysiącami dramatycznych obrazów. Obrazów rozerwanych ciał cywilów i tak dalej. O tym nie ma sensu opowiadać, ale wiadomo, że to jest po prostu makabra. Jest taki jeszcze jeden polski fotoreporter, który się nazywa... Peter Andrews chyba, on z kolei też niedawno się przyznał, że w klinice stresu bojowego też się leczył na syndrom, syndrom stresu bojowego. Więc dla mnie jest niesamowite, że są reporterzy, którzy podejmują jakby życie takie na pewnych obrotach. Na pewno temu towarzyszy właśnie zarówno adrenalina, jak i różne endorfiny, które się wydzielają w momencie, kiedy człowiek robi coś w jego ocenie ważnego emocjonującego, jest jakiś hormon absolutnie szczęścia, że wtedy człowiek czuje, że wyzwala się w nim jakaś w pewnym sensie nadludzka siła, kiedy na, na, na jego oczach ludzie giną to ma takie poczucie, że skoro jego, jemu jest dane żyć, to widocznie jest jakimś wybrającym losu, natomiast nawet jeśli się przeżyje powiedziałem fizycznie, to często to skutki są piornujące, jeśli chodzi o wpływ na psychikę. Najbardziej znany reporter wojenny Robert Kappa, który zrobił genialne zdjęcia z y, wojny hiszpańskiej, tej wojny domowej w Hiszpanii. Potem robił niesamowite zdjęcia z lądowania w Normandii amerykańskich żołnierzy, gdzie lądował z nimi. Wyskoczył z tej barki desantowej i tam flaki, jak, jak, jak kręcił Spielberg film, z Ryan, to y, Spielberg powiedział tak, że chciałem pokazać to tak, jak widział to kappa lądując y, na tym wybrzeżu. Więc, więc to jest niesamowite, z tego filmu jest obraz dość taki jednoznaczny, że to jest po prostu jadka, która na oczach ludzi się rozgrywa, e, którzy tego doświadczają. I mnie zawsze fascynowało, ale właściwie jednocześnie też zastanawiało, że fotograf decyduje się jechać na wojnę, e, ryzykuje swoje życie, żeby pokazać coś, co następnego dnia albo za dwa dni zobaczą wszystkie gazety na świecie. Zdjęcie, które dostaje Wordpress Foto albo policera i to, co jest jednak, wydawałoby się, jest takie powiedzenie, że za jakie zdjęcie warto oddać życie, jakby wszyscy jednoznacznie mówią, że nie ma takiego zdjęcia, ale Kappa, który pojechał do Indochin, wszedł na minę, robił zdjęcia, szedł z, z grupą żołnierzy, wszedł na minę, dotarł mu ostatnio w internecie do zdjęć, jakiego ciało przyjechało do Ameryki w skrzynce, to został w tej skrzynie pochowany. Więc można przypuszczać, że, że, że, że mogło z niego niewiele zostać. Natomiast on był wierny tej swojej zasadzie podchodzenia blisko, i to podchodzenie takie, żeby doświadczyć tego najbliżej, jak się da, no mówiąc, tylko go zabiło. Natomiast ja zawsze się zastanawiam, że jest ta siła w fotografii, która chyba w przypadku właśnie Miller'a była taka sytuacja, że pojechał na wojnę do Jugosławii. Potem te zdjęcia stały się jakby dokumentem zapisu ludobójstwa na ludności cywilnej. Potem y, przed Radą chyba, Narodów Zjednoczonych zostały te zdjęcia przedstawione, pokazujące jakby, co tam się tak naprawdę dzieje. I y, podejmiły rezolucję o wysłaniu błękitnych hełmów. I ten człowiek, który jest na miejscu zdarzeń, które są po prostu horrorem. Każdy robi wszystko, żeby stamtąd uciekać, natomiast on robi wszystko, żeby być jak najbliżej. Więc to, to jest dla mnie zastanawiające, bo z czystym sumieniem można mówić o tych fotografach z jednej strony szaleńcy, ale z drugiej strony, że mają specyficzny rodzaj odwagi i bohaterstwa polegający na tym, że uzbrojony w aparat jakby podejmuje pewien trud, ryzyko to już jakby o tym cały czas mówię, ale podejmuje pewien trud, narażenia się na cholernie, jakby nawet nieprzyjemne sytuacje, udrękę, tułaczkę, doświadczenie tych wszystkich odczuć, które jakby nie, nie, nie są obojętne I, i tak naprawdę ci ludzie zmieniają świat. To jest niesamowite, że zdjęcia reporterów wojennych, które obiegają cały świat, które w pewnym sensie ludzi uwrażliwiają, to to jest jakby specyficzny rodzaj misji, w której praca fotografa, być może tu jest jakby nie chcę powiedzieć, że zenit możliwości fotografii, ale fotograf, który pracuje dla koncernu produkującego brązowy napój z bąbelkami, on jest jakby wyrobnikiem w machinie, która się nazywa konsumpcjonizm. Zarabia dużo pieniądze. Kilkanaście lat temu fotografowie zarabiali setki tysięcy dolarów na reklamach, na kampaniach, które cały świat obiegały, które zwiększały sprzedaż, które napędzały tę konsumpcję. Natomiast Reporterzy wojenni też świadczą w pewnym sensie takie usługi i są na zlecenie agencji wydawnictw, natomiast wydaje mi się, że mówi się, że nie ma fotografów wojennych, którzy podejmują ten zawód jako sposób na zarabianie pieniędzy tylko jakby równoległym do tego, że siłą rzeczy jakiejś z tego pieniądze nawet czasem bardzo poważne są, jest to, że on nie wyobraża sobie siebie jako człowieka, który uprawia jakąkolwiek inną fotografię. I to jest dla mnie najbardziej niesamowite, bo e, ktoś tak jakby swoje życie rzuca na szali, żeby innym opowiadać o tym, jak ten świat jest skomplikowany. I ten film, o którym rozmawiałem w dosyć pośredni sposób, można byłoby odnieść nawet wrażenie, że o filmie nie mówimy, to jest opowieść o młodych ludziach, którzy podejmują to ryzyko, ale też olbrzymią odpowiedzialność, bo czasem jest tak, że w danym miejscu nie ma nikogo innego i ten fotograf jest jedynym łącznikiem świata, tego medialnego za oceanem yy, z tym dramatem, który się odbywa na miejscu. I dlatego co roku, jak jest ogłoszenie wyników Fortress Foto, teraz właśnie ogłosili chyba dwa dni temu, to ja z wielką cierpliwością, pietyzmem, oglądam każde zdjęcie, analizuję i daje się przenieść w te, tym wehikułem czasu, jakim jest fotografia za pośrednictwem tych zdjęć, które ktoś zrobił w strefie gazy, w Iranie, w Afganistanie, na Ukrainie, tam, gdzie ten samolot strącili, teraz ostatnie nagrodę dostał w jednej kategorii, dwie nagrody zgarnął pierwsze i drugie miejsce facet, jakiś Jeremy, tylko to zapamiętałem, który zrobił cykl zdjęć ze strzelenia tego malazyjskiego samolotu przez separatystów. Niesamowite zdjęcia, tam jest takie zdjęcie, że jest pole zboża i w tym polu leży krzesło wyrwane z samolotu, na którym siedzi człowiek po prostu jakiś surrealizm. I ten facet, pomimo, że tam OBWE wszystkie siły i nikt nie mógł pojechać, ten facet był na miejscu, łaził między tym, tym wszystkim, oglądał to, albo było na przykład takie zdjęcie, gdzie człowiek spadający zrobił dziurę w dachu i spadł komuś do mieszkania. I tam jest takie zdjęcie, po prostu to jest jakiś horror, ale no taki jest ten świat, więc to jest z mojego punktu naprawdę o tyle fascynujące, że tam nie ma teryfu lugowej, tam nie ma ściemy, tam nie ma znieczulenia. Więc ten fotograf zrobił potem te zdjęcia z, tego, z tej katastrofy, natomiast zrobił też zdjęcia z Majdanu, gdzie on był na tej instytuckiej, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie strzelali saperzy, saperzy, snajperzy i zabijali ludzi, Między innymi tam był taki chłopiec w niebieskim hełmie, to właśnie on zrobił, jak on został zabity i ten facet był w miejscu, gdzie te kule naprawdę kilka centymetrów od niego świszczały. Więc to dla mnie było naprawdę imponujące i niesamowite jest to, że dzięki temu człowiekowi ja mogę przenieść się w ten czas i miejsce, w którym to się działo. I to jest dla mnie zawsze zastanawiające, że właściwie wydaje mi się, że zawsze będą ginęli reporterzy na wojnach i zawsze będą następni, którzy zbagatelizują to ryzyko, żeby zrobić po prostu genialne zdjęcie. I to jest niesamowite. To, o czym powiedziałeś właśnie o tych zdjęciach, że przenoszą nas w dane miejsce, ze mną to samo zrobił ten film. Steven Silver, on do tej pory robił same dokumenty i hmm? ten film niemalże, gdybym nie wiedział, że to powstało na podstawie książki, to są wydarzenia hmm? prawdziwe, o czym też informuje Plansza, to poczułem się w tym miejscu, co pewnie też jest zasługą naszego rodzimego operatora Mirosława Paszaka, który, który po prostu oddał ten brud, Tą krew, ten pot, czasami są tam drobne te humorystyczne sceny, mm -hmm. ale po prostu jest to tak wiarygodne, że ja się czułem, jakbym tam był na miejscu, zwłaszcza, że często też wsadzano nas jakby w aparat mm -hmm. i imitowano takie tak, tak, zdjęcia, imitowano jakby optykę. Mm -hmm. i tym podobne. Chciałem się ciebie zapytać, jaka jest twoja ulubiona scena? Co najbardziej zapamiętałeś z tego filmu? Ja nie mam ulubionej sceny, natomiast znałem zdjęcia, te dwa najmocniejsze, te pulcerowe zdjęcia. I bardzo mi się podobało, że mogłem zobaczyć okoliczności powstania tych zdjęć i jakby cały ten backstage, to wszystko, co było przed i po, bo jakby zdjęcie jest wybranym fragmentem rzeczywistości, który był, ale jakby bardzo dużo nam mówi. Natomiast mnie zawsze interesuje to, co jest jakby poza kadrem. I w tym filmie zostało to pokazane. W z też Marian stwierdził, że robienie zdjęć to opowiadanie historii. I tak naprawdę to nie trzeba być zawodowcem, żeby być reporterem. Podzielasz jego pogląd. No to jest śmieszne. Coś jest o tyle na rzeczy, że ta bliskość rzeczywistości, o której opowiadamy, bycie blisko, bycie jakby w pewnym sensie zaangażowanym w to. Często jest tak, że ludzie, którzy nie, nie są zawodowcami w takim rozumieniu, że profesjonalnie pracują dla agencji wydawnictwa, dla jakiejś wielkiej medialnej firmy, potrafią zrobić zdjęcie, które ma w sobie tą siłę, której nie mają zdjęcia zawodowców, którzy gdzieś przylatują, przyjeżdżają i w pewnym sensie po łebkach odbierają jakąś egzotykę, powierzchowność. I jest rzeczywiście coś takiego, że ja bardzo wierzę, to może dziwnie zabrzmi, bo każdy ma aspirację jakby grawitowania w stronę zawodowstwa, pełnego profesjonalizmu, ale ja bardzo wierzę w amatorstwo, w tym rozumieniu, czyli ludzi, którzy nie, nie uprawiają zawodu fotograficznego jako zawodu, z którego żyją, natomiast mają w sobie wielką pasję, wielkie serce i zapał i potrafią jakby na szale to wrzucić, żeby powstało coś niezwykłego. Są takie zdjęcia i wydaje mi się, że sam w pewnym sensie też chciałbym być taką osobą, która pracując na zasadzie bycia sobie, jak to ładnie powiedziałeś, sterem okrętem, i kapitanem, robi dobrą robotę po prostu. I, i to jest nadrzędne, żeby zrobić to uczciwie, żeby zrobić to solidnie, żeby w, w, zrobić to na całego. Film wypełnia też mnóstwo smaczków dotyczących y, fotografii. I tu chciałem się zapytać, o co chodzi z tym podklejaniem mechanizmu przewijania? Y, tam jest taka scena, w której zawodowiec, czyli Osterbruch, pokazuje młodziakowi, czyli Marinoviżowi, że żeby potem odsprzedać aparat, jeszcze wtedy analogowy, mm -hmm. trzeba podkleić taśmą mechanizm przewidzenia. Tak. Aparat się używa i czasem też się zużywa. Praca w treportera ma taką specyfikę, że często fotografuje się z niskich perspektyw, trzymając aparat albo na ziemi, albo za murem albo w jakimś innym miejscu, w którym mówiąc krótko, on się w pewnym sensie no, użyję słowa dezeluję, bo sam jak się przyglądam swojemu sprzętowi, którego nie trzymam w sterylnym studio odkładając do miękki torby, tylko w pewnym sensie nie przybijam nim gwoździe, ale w pewnym sensie on się w różne miejsca czasem wciska, czasem wkręca, czasem jakby pojawia się w różnych, w różnych miejscach. Nie zawsze z punktu widzenia delikatności sprzętu, fakt, że te sprzęty reporterskie to zazwyczaj są solidne. Można z nim wyjść na burzę piaskową, i na deszcz, i on tak łatwo się nie zepsuje, więc to nie są aparaty mocno uszczelniane. Natomiast główna zasada jest taka, żeby aparat nie był poobijany, porysowany i w momencie kiedy od spodu aparatu jest zainstalowany silnik do szybkiej pracy, żeby przewijać szybko film, to ten silnik od spodu po prostu się rysuje i w momencie, kiedy zakleję się go taśmą taką izolacyjną, to najzwyczajniej się nie widać tego, że zdzieramy taśmę i spod spodem, potem się przeciera to spirytusem, żeby do, do, do czystego plastik czy tam metal doczyścić i aparat wydaje się, że jest na wiotki. Na koniec chciałbym ja się zapytać, bo z filmu można odnieść takie wrażenie, że im większe ryzyko, tym lepsze zdjęcie pisane. Jest ja jak, jakieś ziarno, prawda? Ja bym to też tak y widział i wydaje mi się, że to jest największa pokusa dla każdego fotografa zrobić zdjęcie, na które pracuje się przez całe długie lata i czasem dziesiątki, czasem setki tysięcy zdjęć, to są te zdjęcia, które przygotowują nas do tego zdjęcia wyjątkowego, do tego zdjęcia wybitnego, do tego zdjęcia, które ma szansę stać się ikoną, do zdjęcia, które może wygrać najbardziej prestiżowy konkurs świata. I wydaje mi się, że każdy fotoreporter tak naprawdę aspiruje i chcę zrobić takie zdjęcie, które początkowo wydaje mu się nieosiągalne, a im bardziej wchodzi w ten świat realny, takiej pracy, ta fotorep robota fotoreportera jest no, w pewnym sensie magnetyzująca, uzależniająca, wciągająca, bo to jest coś takiego, że y, jestem, uczestniczę, czuję, ale też mam z tego obrazek. I to jest coś takiego, co wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby było kiedyś tak, że przestaną ginąć reporterzy. Więc to jest z jednej strony jakby sytuacja beznadziejna, ale, ale może to jest jeszcze bardziej w tym takie, no, w pewnym sensie romantyczne, że ktoś po prostu oddaje swoje czasem młode życie po to, żeby, żeby powstał coś wyjątkowego. Bardzo dziękuję Ci za wskazanie tego filmu i za pouczające... No tak, ja się tak zastanawiam, czym w ogóle o tym filmie rozmawialiśmy. Proszę. Trzeba obejrzeć i sobie tak, ale przyznam się, że zaskoczyłeś mnie pewnymi e, szczegółami, które zauważyłeś, a których ja bym nie zapamiętał nawet. Dopiero mi przypomniałeś poprzez tę rozmowę i te, tym, że y, dotarłeś kto robił zdjęcia, kto i tak dalej, i tak dalej, że przyjrzałeś się temu filmowi w mniej powierzchowny sposób, niż tylko obejrzałeś go. Tak, więc tutaj bardzo to podziwiam i y, podziwiam i y, szanuję, bo widzę, że jest to pewna gwarancja. Jakby trzeba Najlepiej się mówi o tym, co się zna, ale najlepiej się mówi o tym, na czym się zna. I ewidentnie tutaj widać, że, że to jest taka ta kinematografia, to jest taka twoja smykałka, w której y, wydaje mi się, że ja bym siebie z czystym sumieniem wysłał na rozmowę właściwie z każdym y, człowiekiem kina na świecie. A co najciekawsze, na przykład y, z kimś, kto Oscara w tym roku zostanie, Miejmy nadzieję, że będzie można z nim rozmawiać po polsku. Też, to po angielsku... <głos> nie, nie no, to po angielsku to ja wiem, y, że ty y, z każdym równie biegle, co po polsku. E, dzięki, dzięki, to w takim razie ja też dziękuję, bo y, rzadko z kim można rozmawiać w taki z jednej spo sp strony spokojny sposób, ale też refleksyjny i wnikliwy. Więc y, myślę, że może kiedyś się jeszcze spotkamy jeszcze bez mikrofonu, żeby sobie... Po... Albo mo... nie, no możemy z mikrofonem, ale e, z mikrofonem jest o tyle fajnie, że to jest jakiś ślad y, i też taka pamiątka. Myślę, że jak sam posłucham tej rozmowy za 10 lat, to sobie pomyślę, Boże, jak ja byłem młody i głupi. Prawa, <laughs> nie, może tak nie pomyślałem. Jeszcze raz pojęcie. Dzięki. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcast.on.eu.